Cześć, jest 31 grudnia 2009 roku, 13.08. Słuchacie ostatniego w tym roku mojego wpisu na Kronice Gier. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy oraz czytelników Kroniki Gier. Chciałbym życzyć wszystkim do roku. I aby ten 2010 rok opisał w jeszcze więcej fantastycznych tytułów, warto tutaj nadmienić, że... Już na początku roku dostaniemy w nasze ręce takie gry jak Mass Effect 2, God of War 3, Heavy Rain, a na przykład w połowie roku dostaniemy Mafię. W samej krańce gier chciałbym życzyć, aby w 2010 roku dalej się rozwijała, żebyśmy głośno mówili o tym, co nam się nie podoba oraz o tym, co nam się podoba. Niektórzy w komentarzach piszą, że strasznie plujemy jadem ale my tylko mówimy o tych rzeczach, które faktycznie nam się nie podobają w naszej branży nikogo przy tym nie obrażając więc życzyłbym sobie aby ten stan rzeczy utrzymał się w 2010 roku niech Chronicle gier będzie takim miejscem, gdzie będziemy mogli nasze zdanie głośno powiedzieć bez zbędnej cenzury będzie to wpis trochę krótszy od tych moich poprzednich, ale mam nadzieję, że nie gorszy. Jeszcze raz chciałbym wszystkim życzyć do roku. Czytajcie nas w 2010 roku, słuchajcie, a dzisiaj po prostu dobrze się bawcie. Dziękuję, cześć.